Ja miałem jego farta, ponieważ dość wcześnie, coś mi się jawi, że to było już po pierwszym roku albo po drugim roku studiów, dostałem zaproszenie do udziału w takiej, no właśnie użyję tego dużego słowa, wyprawie etnologicznej do Afryki Zachodniej. Wcześniej po prostu trafiłem na praktyki muzealne do Szczecina, do tamtejszego Muzeum Narodowego do Działu Kultur Pozaeuropejskich, którymi wtedy kierował pan wówczas magister Jacek Łapot, zresztą nasz absolwent, i tam był takim zapalonym Afrykanistą, zresztą razem z profesorem Forbrichem w 1976 roku uczestniczyli w takiej pionierskiej, etnologicznej polskiej wyprawie do Afryki. I ta wyprawa z połowy lat 80. miała być jakby jej kontynuacją. Ja zostałem przez nich zaproszony, bo to miała być taka właśnie studencko-muzealna, nazwijmy to wyprawa, studentem Byłem chyba czynnym, jedynym jeszcze była koleżanka, ale ona zdaje się już była tuż po studiach albo może na ostatnim roku. Oprócz tego była grupa trzyosobowa z, z Uniwersytetu Warszawskiego. Zresztą jedna z tych osób, wówczas student, trochę starszy ode mnie, Maciej Ząbek, no to dzisiaj ceniony afrykanista i profesor UW oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. To były czasy jeszcze komuny więc wszystkiego było mało. Przed wyjazdem trzeba było do ruskiej bazy gdzieś tam pod, pod Bornym Sulinowym, ale nie w samym Bornym Sulinowie jeździć i od żołnierzy na przykład kupować jakieś tam konserwy i chleb w puszkach, który się zabierało ze sobą. To był wyjazd planowany na pół roku, potem się trochę przedłużył z różnych powodów i w zasadzie wszystko trzeba było zabrać stąd, więc mieliśmy wielki samochód wojskowy, star, który nas i nas dobytek wiózł do Afryki przez całą Europę. Zimą pod plandeką spaliśmy, albo potem już w Hiszpanii na łóżkach polowych, na jakichś tam przydrożnych parkingach. Wszystko w zasadzie było finansowane przez nas. Pamiętam, że co dzisiaj może wydawać się naprawdę anegdotyczne, ale na ten półroczny wyjazd, to w zasadzie każdy z nas musiał mieć ze sobą 200 dolarów. Zakładaliśmy, że to wystarczy. Dzisiaj to studenci na tydzień nie pojadą za 200 dolarów, bo uznają, że za mało na wszystko. No nieważne, w każdym razie pokonaliśmy tę Europę, Gibraltar na promie i potem od Maroka przez Algierię, Niger, Burkina Faso do Beninu, potem na wybrzeże Kości Słoniowej i tam nastąpił krach, mianowicie popsuł nam się samochód. W takim stopniu, że uniemożliwiał absolutnie powrót do Polski, no i zostaliśmy uziemieni w tej Afryce na, na jakiś czas. Trzeba było dzięki... Głównie wsparciu uniwersytetu, prawdę powiedziawszy niepoznańskiego a Warszawskiego, wtedy przede wszystkim ewakuować się stamtąd w inny sposób. Jedna grupa wypłynęła statkiem, nie pamiętam miesiąca, ale powiedzmy w kwietniu, a druga, jak się okazało, w której ja się znalazłem, skazana była niemal następne dwa miesiące czekać na kolejny statek, który mógł nas zabrać razem z samochodem zresztą do Polski. No i to były rzeczywiście czasy takie, bym powiedział. Dzisiaj wspominam znakomicie, zresztą bardzo dobrze się tam czułem i, i mam na wrażenie, że też odnajdywałem, natomiast... Nie chcę tutaj je żadnym tam styropianem i bohaterstwem, ale rzeczywiście warunki były momentami dość trudne, tak? Czyli nieustatny taki trochę niedostatek pieniędzy, ale to było gdzieś tam w buszu zatrzymując się albo w wioskach rozmaitych. Niewielkim problemem, no natomiast żadnych wygód, tak? Warunków sanitarnych, komfortowych warunków do prowadzenia badań o takim sprzętem jak pani dzisiaj, to nikt z nas oczywiście nie dysponował, tylko albo jakiś tam najprostszy, chociaż chyba nawet magnetofonów nie miał nikt, notatniki, aparaty, jakieś tam zeszyty do szkicowania, no to jest to wszystko, o czym tak na przykład barwnie opowiada w jednym z wywiadów dla Antropofonu, zdaje się, profesor Forblik, który właśnie wtedy, jeszcze jako młody adiunkt i mój opiekun naukowy, między innymi w tym uczestniczył. I jakoś tak się złożyło, że po dwóch czy trzech latach kolejny już był w nieco innym składzie. Nadal z jaskiem łapotem ze Szczecina, ale reszta osób była już inna. Podobna trochę trasa, z tym razem z dłuższą obecnością wśród dogonów w Mali, a mi się zdarzyła i za pierwszym i za drugim razem odwiedziliśmy taką grupę nazywaną Somba z północnego Beninu i tam próbowaliśmy robić takie dość ograniczone, ale jednak w miarę intensywne badania. Ja z tego napisałem magisterkę, taką właśnie klasyczną, afrykanistyczną i, i potem miałem pomysł na doktorat, żeby trochę tą problematykę afrykańską i tych takich społeczności plemiennych kontynuować i rozwijać. skończyło. Jeszcze potem w międzyczasie trzeci raz w tej Afryce Zachodniej byłem. Również w podobny sposób. No, cały czas jeszcze były te czasy dość pionierskie. czyli właśnie dro dwa razy takie tam ciężarówki powojskowe z Polski. Raz z nowoczesnym wytworem myśli technicznej, czyli tarpanami pojechaliśmy do Afryki oczywiście potem wróciliśmy tak, że trzeba było się holować jeden drugiego, bo tylko części się przekładało do tego bardziej sprawnego, z tego mniej sprawnego. No ale miało to swój urok, tak? W sumie w tej Afryce spędziłem, nie wiem, pewno trochę ponad rok tak naprawdę, zliczając. Kiedyś miesiąc co oczywiście nie było całym okresem poświęconym badaniom terenowym, bo tam trzeba było wszystko robić, poza tym sama podróż zajmowała, ale no dzięki temu kawałek tego przynajmniej kontynentu się poznało i to nie od takiej strony, bym powiedział, komercyjnej turystyki. Dzisiaj to już jest zupełnie inaczej, tak, że się wsiada w Berlinie do samolotu, za dwie, trzy godziny się ląduje gdzieś tam w Bamako, powiedzmy, a my tam musieliśmy półtora miesiąca na przykład podróżować. No ale no, każdy, że tak powiem, czas ma swoją charakterystykę i tutaj ani nie ma sensu tego wartościować, ani podnosić tego do rangi jakiegoś tam super doświadczenia, chociaż no, w jakiejś mierze, podejrzewam, mnie to ukształtowało, tak, też choćby dlatego, że z pewną wstrzemięźliwością czasem wysłuchuję albo czytam relacje takich właśnie podróżników, którzy to przedzierają się przez te niedostępne dżungle i podkreślają tą specyfikę terenu jako coś takiego będącego barierą, którą im udało się pokonać, a wszyscy inni to w zasadzie nie są w stanie tego zrobić. No każdy ma osobiste doświadczenia. Moje są takie, że więcej barier chyba tkwi w nas tak naprawdę, niż w miejscu, gdzie te badania prowadzimy, czy w ludziach, z którymi mamy kontakt i dużą sztuką jest właśnie pokonanie tych trudności. gdzieś tam po drodze potem załapałem bardziej tego baksyla, bym powiedział, teoretyczno-metodologicznego niż, niż, niż empirycznego, bo pewne rzeczy mi się zdawały jak to określić dzisiaj takie zbyt proste, tak? że pewne gotowe schematy do opisu tych społeczności one zaczęły mnie trochę uwierać, to znaczy miałem świadomość, że one są takie trochę upraszczające i trochę odklejone od tamtejszej rzeczywistości. No i zacząłem jakby głuchować i się zastanawiać nad tym, dlaczego i czym to jest spowodowane. I tak jakoś ta droga w stronę tej ostatecznej problematyki się wykrystalizowała, w czym niewątpliwie pomógł mi mój promotor, czyli właśnie profesor Buchowski. była ta robota taka właśnie administracyjno-organizacyjna, no, z jednej strony żmudna i może nie zawsze specjalnie fascynująca, ale miałem świadomość i mam nadal przekonanie, że no niestety ona dla codziennego funkcjonowania na przykład instytutu jest bardzo ważna, tak, i nie chcę tutaj mówić o jakichś, nie wiem, poświęceniach i ofiarach, które w związku z tym trzeba było ponosić, bo ktoś stojąc z boku może stwierdzić bez przesady żadna to wielka robota i pewno tak jest, ale no to mnie do pewnego stopnia znaczy w naszym stopniu mnie to absorbowało i tak prawdę powiedziawszy to jest pewna trudność z tą pracą w takim charakterze jak ja, czyli takiego wykładowcy akademickiego, czy jak to się nazywa, pracownika naukowo-dydaktycznego, do którego jeszcze dochodzą różne właśnie obowiązki takie organizacyjno-administracyjne. Robota dydaktyczna jest równie ważna i nie wolno jej zaniedbywać, no bo to po pierwsze jest sensem też tej całej instytucji, w której działamy, no a po drugie, warto to robić i ona też potrafi sprawić masę satysfakcji. Ja te zajęcia z studentami oczywiście zawsze lubiłem. Jakoś tak mi się trafiło, nazwijmy to trochę z racji właśnie tego tematu doktoratu, a trochę takiej naturalnej sztafety pokoleń, akurat profesor Jasiewicz, który przez wiele lat prowadził wykład z historii etnologii, przechodził w tym czasie mniej więcej na emeryturę, wiedząc, o czym pisałem pracę doktorską, że ona miała takie właśnie duże nachylenie w stronę właśnie historii tej dyscypliny, wprawdzie nie całej, tylko jednego nurtu, zaproponował mi jakby przejęcie po nim tych wykładów i od wielu lat tą historię etnologii wykładam. Potem doszła ta antropologia polityczna, oprócz tego jeszcze była taka bywa od czasu do czasu, działka na przykład, czy nazwijmy ją z zakresu studiów miejskich, czy antropologii miasta, także trochę tego było, rozmaitego rodzaju laboratoria i metodyczne, i licencjackie, nie, także było to dobre, jakkolwiek zdaję sobie sprawę, że mogę być odbierany jako taki stary piernik, który właśnie jakiejś historii opowiada, nudzi, no to jest wykład, więc tak trochę eks i, i potem nie wiadomo dlaczego, pytam jakiegoś tam, nie wiem, Bachofena albo innego Blackmana, którzy już dawno nie żyją, świat prawie o nich zapomniał, no ale Oczywiście mówię, to nie do końca seria. To znaczy ja uważam, że jednak warto do tych również klasyków sięgać. Nie po to, żeby ich dzisiaj powielać, tak, ale po to, żeby jakby trochę jednak budować tą swoją tożsamość i mieć świadomość, że ta antropologia to nie jest tylko taka przygodność, tak, że tu przykładamy ucho, tu rzucamy spojrzenie i już jest z tego nauka, tylko, że niech za tym stoi jakaś taka refleksja, taki krytyczny namysł, a ten namysł, że tak powiem, do czegoś musi się odwoływać. tak. Nie jest tak, że antropologia zaczęła się od przełomu postmodernistycznego, tylko jednak ma tą tradycję znacznie dłuższą i ten postmodernizm jakby do czegoś też tak naprawdę się odwoływał, to nie było budowanie zamków wcale na piasku, jak to czasami się takim właśnie uproszczonym spojrzeniu może wydawać. Pomysł się wziął chyba głównie jednak z rozmaitych lektur, z którymi się stykałem w ciągu wielu ostatnich lat, ale w jakiejś mierze jest on też konsekwencją moich wcześniejszych zainteresowań. Zaczynałem od takiej pracy poświęconej koncepcjom plemienia i przy tej okazji wiele uwagi poświęcałem temu, w jaki sposób antropologowie różnych orientacji próbowali opisywać ten typ społeczeństw nazywany przez nich plemionami. No i w tym kontekście wiele uwagi poświęcono właśnie strukturom politycznym. Potem przyszła taka refleksja właśnie, która skłoniła mnie do krytycznego myślenia o tym, w jaki sposób te różne teorie były konstruowane i pytanie o to, co wpływało na taki, a nie inny ich kształt. No i w rezultacie od słowa do słowa, od książki do książki, od artykułu do artykułu, jakoś te zainteresowania się wykrystalizowały. A dodatkowo jeszcze czynnikiem, który był nie bez rzeczy, no to była pewna, Dziura, która w dotychczasowym programie studiów wówczas, no to było powiedzmy z 10 lat temu, tutaj etnologicznych czy antropologicznych, w Polsce i w Poznaniu również istniała, to znaczy porównując to, co dzieje się na przykład na Zachodzie. Jeśli chodzi o kształcenie z zakresu antropologii i to, co dzieje się u nas, widziałem, że ten obszar jest taką ziemią dziewiczą, to znaczy elementy pojawiają się przy okazji różnych innych przedmiotów, tak gdzieś tam na prowadzeniu, czy na historii etnologii, być może przy jakichś tam zajęciach z zakresu społeczeństw pozaeuropejskich albo z jakichś tam analiz kultury współczesnej. No ale widziałem, że niemal wszędzie pewnym standardem w świecie są tak albo inaczej nazywane zajęcia, no właśnie z zakresu tego, co nazywamy antropologią polityczną. No i tak to się zaczęło i potem przygotowując te zajęcia, sięgając po kolejne lektury, to zainteresowanie skrystalizowało się, dojrzało. Potem z trudem pewnymi, z opóźnieniami spowodowanymi różnymi rzeczami zabrałem się na to na poważnie, to znaczy od strony właśnie książki, która tej problematyce w całości jest poświęcona. No i ta książka jest najmłodszym, że tak powiem, moim dzieciątkiem, które czeka na razie na przyjęcie w świecie.